To są informacje Polskiego Radia 24. Czekają na to kierowcy. Od jutra ceny paliwa mają być niższe. Polski żołnierz z niegroźnymi obrażeniami głowy po wybuchu miny Pułapki w południowym Libanie. Kardynał Pizzaballa będzie mógł wejść do Bazyliki Grobu Pańskiego, zapewnia premier Izraela Patriarcha. Nie został tam wcześniej wpuszczony. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Kierowcy czekają na tańsze paliwo. Pakiet ustaw ceny paliwa niżej, czyli CPN, wszedł już w życie, ale stawki mają spaść jutro. Więcej o tym Daria Kania.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 Są kierowcy samochodów na gaz. Nie jeżdżę benzyną, troszkę benzyny tej tankuje, ale nie jest aż tak bardzo to odczuwalne na kieszeni, chociaż są ceny wysokie, no wiadomo czemu. Rząd deklaruje, że jeszcze przed wielkanocą ceny na stacjach mogą spaść o około 0,20 20 zł na litrze, daria Kania, polskie radio. W piątek Sejmi Senat przyjął rządowy pakiet CPN, a następnie ustawy podpisał prezydent. W południowym Libanie został ranny polski żołnierz służący w siłach pokojowych ONZ. Podoficer 12 Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina był w samochodzie, który najechał na minę pułapkę. Pojazd został mocno uszkodzony, żołnierz odniósł niegroźne obrażenia głowy. Jak ocenia generał Roman Polko w rozmowie z TVP Info, Organizacja Narodów Zjednoczonych powinna wzmocnić potencjał obronny kontyngentów pokojowych. ONZ jednak powinno dysponować dużo silniejszym potencjałem, chociażby obronnym, a nie mówiąc o tym, który pozwalałby wymuszać czasem wycofanie się niektórych bandyckich oddziałów z rejonu, który zgodnie z prawem międzynarodowym są tym pasem rozdzielenia sił. I to organizacja narodów zjednoczonych powinna zrobić więcej, aby było czym pomagać, aby rzeczywiście było czym zapewnić to bezpieczeństwo lokalnej ludności. Rzeczniczka misji pokojowej przekazała, że prowadzone jest śledztwo, które ma wyjaśnić okoliczności zdarzenia. A kilka godzin później w ataku na bazę misji Unifil zginął żołnierz z Indonezji, drugi jest ciężko ranny. Do tego tematu powrócimy na naszej antenie jeszcze w tej godzinie za niespełna trzy kwadranse. Połączymy się z naszą korespondentką w Libanie, Mileną Rashid Shehab. Sześcioro sędziów Trybunału Konstytucyjnego wciąż czeka na zaprzysiężenie. Rządzące oczekują, że prezydent w tym tygodniu przyjmie od nich ślubowanie. Szef Mon Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że prezydent powinien odebrać przyrzeczenie od nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Na podstawie ustawy przyjętej przez środowisko chyba bliskie sercu pana prezydenta Nawrockiego, więc kompletnie nie rozumiem nad czym się zastanawiać, jaką decyzję podejmować. Tu nie ma możliwości decydowania. Tu jest wykonanie prawa. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział, że Karol Nawrocki poinformuje o działaniach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego po powrocie z weekendowej podróży do Stanów Zjednoczonych. Od dwóch tygodni prezydent nie przyjął ślubowania od sześciorga wybranych przez Sejm sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydencki minister Marcin Przydacz mówił wcześniej, że Karol Nawrocki podejmie decyzję w tej sprawie po przeprowadzeniu analizy konstytucyjności tych działań. Łaciński patriarcha Jerozolimy kardynał Pier Battista Pizzaballa odprawił modlitwę w ogrodzie Getsemani po tym, jak izraelska policja nie pozwoliła mu wejść na do Bazyliki Grobu Pańskiego. Patriarcha podkreślał, że to tocząca się wojna uniemożliwiła wiernym uczestniczenie w procesji oraz w mrze świętej w Niedzielę Palmową.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 Premier Izraela wcześniej argumentował, że patriarcha nie został wpuszczony nam przez z powodu obaw o jego bezpieczeństwo. Benjamin Netanyahu polecił później, by kardynał Pizzaballa miał swobodny dostęp do Bazyliki Grobu Pańskiego. Na incydent zareagował też włoski rząd. Na dziś ambasador Izraela we Włoszech został wezwany do tamtejszego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.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 W zachodniej Polski wkracza właśnie front niosący opady deszczu, krupy śnieżnej i burze, którym będzie towarzyszył porywisty wiatr. Od rana pada też w Małopolsce i na Podkarpaciu. W górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 6 do 9 stopni na zachodzie i od 10 do 12 w centrum i na wschodzie.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 Polskim Radio 24. Już niemal 7.07 na zegarach. Poniedziałek, początek nowego tygodnia. Po wielki poniedziałek nawet dla wyznawców chrześcijaństwa. 30 dzień marca. Przed nami 2026 rok. Słońce wzeszło o 6.16, a zajdzie o 19.05. Dzień trwa już niemal 13 godzin bez 11 minut. Imieniny obchodzą dzisiaj Aniela, Jan, Kwiryn, Leonard, Piotr, Roch i Stefan. Najlepsze życzenia Państwu wysyłamy. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Anita Kucharska, dziedzic, posłanka z Nowej Lewicy, jest naszą rozmówczynią. Dzień dobry pani posłanko. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. To zacznijmy od spraw, które przed nami. Prezydent, a właściwie otoczenie prezydenta zapowiedziało, że po powrocie do kraju ze Stanów Zjednoczonych prezydent Karol Nawrocki zajmie stanowisko w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jakiego stanowiska się pani spodziewa, pani posłanko? No, stanowiska konstytucyjnego. Sędziowie zostali wybrani. Pan prezydent e, powinien odebrać od nich ślubowanie i powinniśmy odbudowywać Trybunał Konstytucyjny. Rozumiem, że to Innego. w sferze, w sferze deklaracji, ale jakiejś tak, pani realnie decyzji spodziewa. Mamy okres przedświąteczny i hmm, wszyscy możemy sobie składać już życzenia, więc ja bym sobie życzyła i myślę, że wielu Polaków, wiele Polek by sobie życzyło, żeby pan prezydent wypełniał swoje konstytucyjne obowiązki i żeby pan prezydent hmm, nie skupiał się na politykierstwie i na tym, co zapowiadał, bo może już najwyższy czas skończyć to kampaninę, Um, rzucanie um, wszystkiego, nie tylko jakiegoś żwiru w tryby rządowej machiny, tylko po prostu zwyczajnie wypełniać swoje konstytucyjne obowiązki i przynosić Polkom i Polakom dumę z właściwego wyboru, no, który coraz mniej właściwie się wydaje. Ja rozumiem ten świąteczny, pokojowy nastrój, ale jednak w ostatnich tygodniach Kancelaria Prezydenta wysyłała sygnały, że ma wątpliwości co do legalności powołania tych sześciu sędziów, sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Była wymiana listów pomiędzy Kancelarią Sejmu, pomiędzy Marszałkiem Czarzastym a Kancelarią Prezydenta. W pewnym momencie Marszałek Czarzasty zakończył tę politykę epistolarną, twierdząc, że to po prostu dalej nie ma sensu. No bo rzeczywiście nie ma sensu wymiana tego typu listów. Wszyscy wiemy, jak się pan prezydent powinien zachować. Wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego był jak najbardziej prawidłowy. Jakieś informacje o tym, że o skróceniu czasu, Sejm przegłosował skrócenie czasu, więc wszystkie te zarzuty, które z Pałacu Prezydenckiego płynęły, były zarzutami nieuprawnionymi i wynikającymi być może z gapiostwa i nieprzesłuchiwania się obradom Sejmu. Pan Marszałek Czarzasty zapowiedział, że jeżeli Pan Prezydent nie złoży, nie, nie, nie przyjmie ślubowania ze strony sędziów, no to zrobimy to jako parlament i on zrobi to jako marszałek, do czego mamy możliwości, także konstytucyjne, będzie odbierał przyrzeczenie, ślubowanie od wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zrobimy to notarialnie, Pan Prezydent zostanie poinformowany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 Parlament jest o tym tego, żeby wykonywać swoje obowiązki. Ale to zróbmy, pobawmy się w szachę trochę i spróbujmy przewidzieć nie jeden krok do przodu, tylko dwa kroki do przodu. Jeśli rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, doszłoby do tego notarialnego złożenia ślubowania przez nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, to co jeśli Bogdan Święczkowski nie będzie uznawał takiej formy za przysiężenie i nie będzie ich dopuszczał, czy do wejścia do Trybunału, czy idąc dalej do orzekania? No cóż, zrobi Pan Święczkowski być może to samo, co na scenie ostatnio zrobił Pan Prezydent. Stanie w drzwiach Trybunału Konstytucyjnego i co powie? Ogarnijcie się Panowie. Słuchajcie, co do Was mówi Prezes Trybunału Konstytucyjnego. No w tak, no, furtki tak. nie otworzy po prostu. No i, i, i co? Będzie się w tym momencie ośmieszał? Będzie robił za bramkarza, za, za ochroniarza Trybunału? No ja bym chciała, żeby nasze Państwo żeby było państwem poważnym i żeby tej powagi najwyżsi oficjele państwu nie odbierali, więc możemy przewidywać tego typu ruchy, natomiast no ja bym wolała, żeby to nawet do głowy nie przychodziło oficjalom tego typu zabawa, bo to jest wtedy zabawa w podwórkowe zagrywki i różnego rodzaju ustawki, a nie jest to niestety ani twórcze, ani propaństwowe. Bo rozmawiajmy jeszcze o nowelizacji kodeksu postępowania karnego. Nowelizacji, która miała między innymi zliberalizować Podejście do aresztów tymczasowych. Tę ustawę prezydent zawetował, co spotkało się z, z, z szerokim sprzeciwem między innymi środowiska kibicowskiego czy też kibolskiego. I co dalej z tą ustawą, bo prezydent składa swój projekt do Sejmu tak pan prezydent złoży swój projekt, który będzie wyglądał dokładnie tak jak w przypadku ustawy łańcuchowej, że zrobi kopiuj i wklej, no to będziemy mieli kolejny przyczynek do tego, żeby wskazywać, że pan prezydent wetuje bez ładu i składu e, i bez merytorycznych podstaw. Natomiast no, my mamy obowiązek rzeczywiście e, e, zmienić tutaj kodeks postępowania karnego, bo mamy do czynienia od wielu lat z taką niewłaściwą praktyką aresztów wydobywczych i tego, że ludzie siedzą w areszcie. Tu nie chodzi tak naprawdę o środowisko kibicowskie, chociaż rzeczywiście pewnie był jakiś tam przykład w środowisku kibicowskim, czy kogoś bardzo długo trzymano w areszcie. Mamy do czynienia z sytuacjami, które mogą dotknąć każdego z nas w momencie, kiedy nie ma wystarczających dowodów i najważniejszym dowodem ma być na przykład przyznanie się albo wskazanie innych, współwinnych. To tego typu zabieg może być ciągle stosowany, na co nam zwracają uwagę międzynarodowe gremia, więc ja się cieszę, że w końcu po długich dyskusjach jak to, jak to zrobić przygotowano nowelizację i likwiduje się w Polsce, czy bardzo mocno ogranicza tego typu praktyki. Szkoda, że pan prezydent tego nie rozumie i że jak zwykle w Sejmie przedstawiał argumenty, które niekoniecznie miały cokolwiek wspólnego z oczywistością. No tak, czy to oznacza Taka... pani posłanko, że nie będzie już tej liberalizacji prawa, liberalizacji kwestii e, aresztów wydobywczych, aresztów tymczasowych, bo pani się powołała na przykład, na przykład ustawy łańcuchowej. No Stanęło na tym, że ani projekt rządowy nie zaczął obowiązywać, ani projekt prezydencki nie zakończyły się nad nim prace i w sumie prawo zostało niezmienione. No tak, ale ciągle są, ciągle są prace, które się toczą już niekoniecznie przed kamerami i posłowie się tymi tematami, którymi się zajmowali. Zajmują nadal, w związku z tym to, to nie jest tak, że my nie będziemy próbować do skutku. Będziemy próbować do skutku, bo za to nam społeczeństwo płaci. A, i, I też tak naprawdę liczymy wszyscy na to, że pan prezydent, jak może tych kamer będzie mniej albo może będzie bliżej, będzie bliżej wyborów, no to nie będzie szkoda. Chodził własnemu środowisku politycznemu tymi wetami, bo one rzeczywiście szkodzą, bo przepraszam, ale to są kpiny nie tylko dotyczące pana, pana prezydenta, ale także pani prezydentowej, która pojechała do Stanów Zjednoczonych i opowiedziała, że dzieci trzeba chronić w środowisku cyfrowym po tym, jak jej mąż za, zawetował implementację DSA do polskiego porządku prawnego i uczynił to środowisko internetowe cyfrowe dla dzieci tak samo niebezpieczne, jak w tej chwili obserwujemy, jak jest niebezpieczne, więc... Dajemy panu prezydentowi szansę, żeby to chyba słowo zrobiło ogromną karierę dzięki panu prezydentowi, żeby się ogarnął. To w takim razie jeszcze jeden wątek z kwestii ustawodawczych czy legislacyjnych. Chodzi o projekt dotyczący obniżki cen paliw, który no tak nieco propagandowo został nazwany CPN, czyli ceny paliw niżej. E ekonomiści się obawiają, że to była decyzja przedwczesna, że wydamy na to i tak w złej kondycji budżetu, za dużo pieniędzy, bez perspektywy na to, że kryzys na Bliskim Wschodzie dobiegnie końca. Rządy wielu państw, mają tak samo rząd polski, mają różne możliwości, żeby rzeczywiście te ceny paliw regulować. I zapobiegać spekulacjom. Można obniżać marże, myśmy to już zrobili, Orlen obniżył marże. Można obniżać podatki, które wchodzą w skład ceny paliw, czyli akcyzę i VAT. Można uruchomić rezerwy. My te rezerwy, proszę zwrócić uwagę w sytuacji, w której jesteśmy, a mówimy przede wszystkim o cenie diesla, chociaż jak się okazuje, ta wojna już wpłynęła na bardzo mocno na ceny. I gazu, i helu, i różnych innych paliw, czy, czy pierwiastków potrzebnych nam nie tylko w transporcie energetyce, ale także w zdrowiu. I te metody państwa uruchamiają, żeby sterować rynkiem. Polacy się bardzo boją po doświadczeniach wybuchu wojny na wschodzie i tych opóźnionych ruchów wówczas rządu. Boją się galopującej inflacji, która była wówczas w dużej mierze także uzależniona od tych cen pali. W związku z tym ograniczamy tą możliwość inflacji, zwłaszcza że cieszymy się z osiągnięcia celu inflacyjnego jako koalicja. No i y, y, y, stosujemy kolejne narzędzia. Ja myślę, że te narzędzia będą, y, będą musiały być poszerzane, a i tak nie zapobiegną podwyżce cen paliw, jedynie ją będą opóźniać i zapobiegną spekulacji, po co są te ceny maksymalne i podatek od nadmiarowych zysków. Y, dlatego, że. Ja tutaj jasna sprawa, tylko wejdę nała. pani posłanko w zdanie. Tutaj nawet nie, dyskusja nie toczy się o samych wykorzystanych narzędziach, co o tym terminie. No bo też chyba nie ma co ukrywać, że nie przez przypadek ta obniżka cen nastąpi na trzy dni, na cztery dni przed, przed świętami. Chyba chodziło też o osiągnięcie efektu wizerunkowego. Może nie tyle efektu wizerunkowego, ile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 I uzasadnić je podwyżkami cen paliwa i, i, i podwyżkami w transporcie. Ludzie się też tak będą, będą przemieszczać. Nie chcemy, żeby ta sytuacja przedświąteczna była wykorzystana do tego, żeby sobie niektórzy zarobili w sposób absolutnie nieuprawniony. Natomiast pan, pan redaktor pytając mnie, czy to nie za późno przed świętami, no idzie jakby absolutnie przeciw to... tej narracji, która była w parlamencie, że opóźnione to wszystko za kilka tygodni powinniśmy to zrobić od razu w momencie wybuchu wojny. No, Ja mam nadzieję, że pan prezydent wykorzystał um, swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych do tego, żeby przekonywać, że ta wojna na pewno nam nie służy, na pewno nie służy Europie, na pewno jest dla nas zagrożeniem nie tylko jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy w Europie i na świecie, um, ale no, też jest stwarzeniem większego zagrożenia, bo jak się okazuje i to już przecież wszyscy widzimy, bo mamy m, globalny handel, że na na wojnie zarabia w tej chwili i Rosja i paradoksalnie Iran, bo i Rosja, na Rosję zdjęto w tej chwili sankcje na paliwa, zdjął je Donald Trump, a jeżeli chodzi o Iran, to on zwiększył swoją sprzedaż. Zasadniczo zwiększona jest liczba baryłek ropy, które zostały przez Iran w ostatnich tygodniach sprzedane, więc jak widać, te cele osłabienia Iranu się nie udały. W tej chwili mówi się o planach zajęcia tej wyspy w Ormuz, na Ormuz, która jest kluczowa dla, dla, tego, dla handlu, dla przeładunku, więc najprawdopodobniej ten konflikt będzie się będzie się zaostrzał ze szkodą dla nas wszystkich. Więc mam nadzieję, że pan prezydent wykorzystał swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych i podlizywanie się, posypanie głowy popiołem i opowiadanie wyjątkowych komplementów w kierunku pana prezydenta. Trumpa Wykorzystał do tego, żeby pan, żeby to owo podlizywanie się, nie chciałabym użyć słów, które używa wobec sojuszników pan prezydent Trump, przyniosło efekt, skutek dla Polski. To byłby sukces pana prezydenta, gdyby mógł wpłynąć na decyzję Donalda Trumpa, jeżeli chodzi o o wymagającą się wojnę. No, byłoby, byłoby trudno, szczególnie, że do spotkania z Donaldem Trumpem nie doszło. Rzeczywiście prezydent Karol Nawrocki poleciał do Teksasu, do Dallas na, na konferencję SIPAC, na której nie było czołowych przedstawicieli Partii Republikańskiej i administracji Donalda Trumpa obecnie. Nie słyszałem wypowiedzi o Bliskim Wschodzie prezydenta Karola Nawrockiego, nie, ale padła, o Europie. Nie padła wypowiedź już o, Ukrainie. o Rosji. I tutaj poproszę Panią o komentarz. Prezydent Karol Nawrocki mówił, że dziś ten sam reżim próbuje powiedzieć światu, czyli reżim rosyjski, jesteśmy obrońcami tradycyjnych wartości. To kłamstwo. Rosja nie broni konserwatyzmu, Rosja reprezentuje korupcję i przemoc. No i Bardzo się cieszę, że te słowa padły. To, to, to, była, to była jedna wypowiedź. Wypowiedzi krytycznych wobec Europy było więcej, ale mam nadzieję, że pan prezydent przemycając tą wypowiedź w swoim, w swoim przemówieniu, no, trafił może do tych ludzi, którzy przecież uważają Rosję na tle Europy, tak jak ruch Maga uważa siebie za tego nośnika konserwatywnych wartości. No to owocach ich poznajemy, jakie to są konserwatywne konserwatywne wartości w ich zachowaniu. To, A, to, jest ja, to żeby spuentować, o... pani posłanko, to ja odeślę, odeślę Państwa i Panią także. Na nasze media społecznościowe, na platformach społecznościowych jest nagranie, jak Marek Wałkuski z mikrofonem rozmawia z uczestnikami, takimi po prostu tak, uczestnikami tak, konferencji MAGA, kiedy oni mówią Nagrania. o tym tak, o tym, jak NATO nie powinno istnieć, jak Stany Zjednoczone powinny wyjść z NATO i najlepiej, żeby e, Rosja i Stany Zjednoczone były sojusznikami. Anita Kucharska-Dziedzic, posłanka z Nowej Lewicy. Bardzo serdecznie dziękuję tak, Pani. I, i dobrze Proszę. byłoby powiedzieć przed świętami jeszcze, że Wielkanoc to jest nie tylko czas dla chrześcijan zwycięstwa życia nad śmiercią, ale także dla niechrześcijan. Te święta są symbolem e, zwycięstwa pokoju nad wojną i tego sobie przed tymi świętami powinniśmy wszyscy życzyć. Wszystkim i wierzącym i niewierzącym najlepsze życzenia na ten świąteczny tydzień. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.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 Zapraszamy. Marta Hoppe i Patryk Michalski. Autopromocja. 7.24 na zegarach. Mamy połączenie z Maciejem Szeferem, reporterem Polskiego Radia. Cześć, dzień dobry. Maciej, usłyszymy się. Jesteśmy, jesteśmy, halo, halo, skłaniam się. Kierowcy, właśnie ten pogłos najlepiej świadczy, o czym będziemy rozmawiać. Kierowcy czekają na obniżki cen paliw. Poniedziałkowy poranek ten dzisiejszy nie przyniósł rewolucji w cenach benzyny i oleju, ale użytkownicy aut mają nadzieję, że od jutra będzie już lepiej. To proszę powiedz, jakie są Twoje obserwacje i kiedy te ceny paliw rzeczywiście mogą zacząć spadać? Bardzo ciekawe mam te obserwacje zebrane dziś. Około 6 rano zacząłem faktycznie spacerować między stacjami paliw. Przyznam bez bicia, że mam je niedaleko miejsca zamieszkania, dlatego pokonałem te odległości wszystkie pieszo. Sprawdziłem na pięciu stacjach paliw. Te ceny jakoś nie zmieniły się od wczoraj, a wczoraj późnym wieczorem po prostu sprawdziłem jak jest. Zatem jeszcze o żadnej rewolucji nie może być mowy, ale sporo jest mowy o nadziejach. No bo rozmawiałem z poznańskimi kierowcami w sprawie cen paliw i tego, czy jest ich zdaniem perspektywa i wiara w to, że one faktycznie spadną i tak dziś rano ceny na poznańskich stacjach komentowali sami kierowcy. Znaczy no, niby trochę te 9 zeszło, nie? To jest 6, 7 zł. Mam nadzieję, że spadną, dopóki nie zobaczę to nie uwierzę. Jestem bardzo mocną optymistką, także tak wierzę w to. Dzisiaj nie patrzyłam wczoraj, tankowałam 3 dni temu i płakałam. Raczej wątpię. No niestety, co poradzić. Jak mówił klasyk zdania są podzielone, ale jutro faktycznie, czyli ostatniego dnia marca mają być widoczne obniżki cen na stacjach paliw. W weekend minister finansów podpisał rozporządzenie obniżające VAT i akcyzę na paliwa, a minister energii Miłosz Motyka komentował w rozmowie z Polskim Radiem, że realny spadek cen będziemy obserwować właśnie nie od poniedziałku, a od wtorku.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 Zgodnie z rozrządowymi rozwiązaniami VAT na paliwa ma zostać obniżony z 23 do 8% i w ten sposób mają spaść m.in. za tą sprawą mają spaść ceny paliw na stacjach paliw. Akcyza na paliwo także ma być obniżona do minimalnej stawki wynikającej z regulacji europejskich. To oznacza, że maksymalna cena detaliczna za paliwo ma być ustalana przez właśnie Ministerstwo Energii, o czym mówił pan minister Motyka. A firmy, które z powodu wzrostów cen odnotowują nadmiarowe zyski, i mają zostać dodatkowo opodatkowane Brzmi to wszystko dość zawile Ale realnie ma to sprawić, że pakiet CPN, czyli ceny paliw Niżej, obniżający ceny paliwa Ma zacząć obowiązywać od jutra I właśnie ze względu na te zawiłości Nie dało się tego zrobić Dokładnie mówiąc od dziś Kierowcy tankują od paru dni. To droższe paliwa, szczególnie olej napędowy, bo muszą i z nadzieją czekają na obniżki. Jeszcze wczoraj trudno było o optymizm wśród np. warszawskich kierowców. Bazuję na promocjach i czekam do weekendu, żeby tankować o 35 groszy taniej. Mam samochód oszczędny, dość oszczędny, bo to jest hybryda połączona z gazem, ale odczuwamy to, że dość. Patrzę przed siebie na dwa pylony stacji paliw, które mam nieopodal swojego domu. Widzę te ceny z daleka. Widzę je dość niewyraźnie. Mam nadzieję, że jutro moim zdaniem będą wyraźniejsze. Kolejek nie ma. Myślę, że jutro tych samochodów będzie zdecydowanie więcej. Jutro też, powiem, sprawdzam i zobaczę, czy po prostu te ceny paliw spadły. Zgodnie z założeniami ministra finansów Andrzeja Domańskiego, które przekazał w mediach społecznościowych, ceny od jutra mają spaść średnio o złotówkę i 20%. No i proszę, jak się Maciej Szefer wprosił także na poranek. Z chęcią się z Tobą połączymy. Dzięki wielkie za Twoją relację. Dzięki, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dwie minuty do 7.30. Za chwilę... O, i zrobiło się nieco ciszej. Za chwilę 7.30 i Rafał Boguta oraz informacje. Reklama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 Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17.05. Małgorzata Żochowska. Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wraca do kraju z wizyty w Stanach Zjednoczonych. Zgodnie z zapowiedzią jego rzecznika Rafała Leśkiewicza, tuż po powrocie ma podjąć decyzję w sprawie zaprzysiężenia nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Oczekuje od prezydenta stanowiska konstytucyjnego, mówiła na naszej antenie Anita Kucharska-Dziedzic z Lewicy. Okres przedświąteczny i wszyscy możemy sobie składać już życzenia, więc ja bym sobie życzyła i myślę, że wielu Polaków, wiele Polaków sobie życzyło, żeby pan prezydent wypełniał swoje konstytucyjne obowiązki. Nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zostali wybrani przez Sejm 13 marca. Przed nimi uroczystość złożenia ślubowania przed prezydentem. Do tej pory Karol Nawrocki nie wskazał terminu uroczystości. W Libanie zginął żołnierz sił pokojowych ONZ pochodzące z Indonezji. Ranny został polski podoficer. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Misja pokojowa to misja, w której także można stracić życie, powiedział w TVP Info były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Byrt. Zapytany o to, czy w wyniku trwających tam działań militarnych Polska może wycofać się z misji pokojowej, dyplomata odparł, że potrzebna jest na to zgoda Organizacji Narodów Zjednoczonych. Decyzja, jaką my podejmiemy, to podejmą polskie władze. Polska się może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 Negocjacje z Iranem przebiegają dobrze, ocenia Donald Trump. Amerykański przywódca powiedział, że Irańczycy zgodzili się na większość z 15 punktów, które zaproponowali im Amerykanie. Trump dodał jednak, że w grę wchodzi nadal fiasko rozmów. Głównym negocjatorem ze strony irańskiej ma być przewodniczący parlamentu Mohammad Ghalibaf. Lipnica murowana znów zachwyciła. Tamtejszy rynek zapełnił się wczoraj kolorowymi palmami. W najbardziej prestiżowej kategorii palm najwyższych bezkonkurencyjny okazał się Andrzej Goryl z rodziną z Lipnicy Górnej. Ich palma osiągnęła niebotyczną wysokość 35 metrów i 80 centymetrów. Nie był to, nie był to jednak rekord. Siedem lat temu Andrzej Goryl yy, przygotował prawie 38-metrową palmę. Jak mówi mimo braku rekordu jest zadowolony z tego rocznego wyniku. Jestem bardzo zadowolony ze swojej palmy, troszeczkę opuściłem poprzeczkę, no bo pogoda cały czas nie niby miała być ładnie, potem brzydko, ale cieszę się, że z na dół tyle, że mi się udało to podnieść. Przyznano też nagrody w innych kategoriach, takich jak palmy niskie czy palmy dziecięce. Chmurny i deszczowy dzień przed nami, szczególnie w zachodnich częściach kraju. Najcieplej będzie wyjątkowo na wschodzie. 12 stopni na Podlasiu, 11 na Suwalszczyźnie, 12 także na Mazowszu. Jeśli chodzi o te nieprzyjemne zjawiska pogodowe, to na zachodzie kraju możliwe także burze i opady, krupy śnieżnej, śnieg. Także w Tatrach, Bieszczadach i Sudetach. Najchłodniej na południu kraju, tam 8-9 stopni. Podobnie nad Bałtykiem. Krzysztof Kuzak do nas dołączył z redakcji sportowej. Cześć. Witam ponownie. Ale mamy głosy. No to zaczynamy. Obiecałem piłkę nożną, ale będzie piłka nożna oczywiście, ale wróćmy jeszcze do tego co wczoraj się wydarzyło w planicy, bo godzinę temu słuchaliśmy Kamila Stocha, czyli mm -hmm. naszego trzykrotnego mistrza olimpijskiego o jego zakończeniu kariery, bo przecież wczoraj oddał ten swój ostatni skok. No to teraz posłuchajmy tych, którzy będą o nim opowiadać. Najpierw trener kadry Maciej Maciusiak. Byliśmy wszyscy świadomi tego cały, cały sezon I, i przygotowywani żegnaliśmy się z Kamilem praktycznie na. No, sami organizatorzy no, żegnali Kamila praktycznie na każdym pułaże świata, my również tym Uczestniczyliśmy, no, ale ten szat nadszedł i takie no, bardzo emocjonujące cały ten pobyt tutaj, bo, bo również dzisiaj oficjalne pożegnanie. My też mieliśmy wczoraj takie, można powiedzieć, tymowe pożegnanie, gdzie, gdzie tych emocji naprawdę było, było dużo, bo no, żegnamy legendę tego tego sportu, a ja go zapamiętam nie tylko jako zawodnika, ale jako świetnego człowieka. No to jeszcze koledzy z kadry, najpierw Dawid Kubacki. Wiele mam takich fajnych wspomnień z Kamilem. Myślę, że głównie te sportowe będą się przewijać, no bo jednak e, kilka razy wspólnie staliśmy na podium, czy to w Pucharze Świata, czy, e, czy na Mistrzostwach Świata, czy na Igrzyskach. No i tych momentów było naprawdę, naprawdę dużo. Kawał życia wspólnie spędziliśmy na skoczni, bo jak dobrze liczę jakieś 30 lat treningów, skakania, Przechodzenia przez te trudne momenty i przez te wspaniałe momenty, to jest coś, czego nam nikt nie odbierze. Na no Piotr Żyła spotykał się z Kamilem Stochem nie tylko na skoczni, to także przyjaciele ze szkolnej ławy. My razem też do klasy chodzili, do, do szkoły. No. Równo 20 lat temu byliśmy tutaj z Kamilem pierwszy raz na lotach. Nie? Imponował mi przez całą swoją karierę i tak naprawdę...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 No i piłka nożna. Polscy piłkarze zagrają jutro na wyjeździe ze Szwecją w meczu decydującym o awansie na tegoroczne Mistrzostwa Świata. W półfinale Biało-Czerwoni, w półfinale Baraży pokonali Albanię 2-1. To było w czwartek, a drużyna Trzech Koron wygrała z Ukrainą 3-1. do 1. No i o jutrzejszych rywalach mówi Tomasz Kowalczyk.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 4 no, lata temu też zagraliśmy w Barażach o awans do Kataru właśnie ze Szwecją, tylko wtedy w Chorzowie. 2 do 0 było w, w Sztokholmie jeszcze nigdy nie wygraliśmy. Pora na ten pierwszy raz. No właśnie zdradzę Państwu nieoficjalnie, że podpytałem Krzyśka jakie szanse. Pozytywnych myśli jest Krzysztof Kuzak. Uspokajam, tak więc czekamy na jutrzejszy mecz i trzymamy kciuki za naszych 20.45. Tak jest, transmisja w radiowej jedynce. Polecamy, dzięki wielkiej Dziękuję. Krzyśku do usłyszenia. Nie 64740 na zegarach. O 7.40 mamy połączenie z Mileną, Rashid Shehab. Dzień dobry. Halo, słyszymy się, Mileno? Próbujemy mieć połączenie z Libanem, ale chyba nie mamy na razie połączenia z Libanem. Nie słyszymy się z Mileną. Jeszcze raz spróbujemy. Mileno, słyszymy się. Halo, halo. Nie słyszymy się niestety, więc jeśli państwo pozwolą i je, posłyszę, że jest Milena, ale mamy jeszcze tutaj chwilę problemów technicznych. Rozmawiamy oczywiście o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Milena od kilku tygodni jest w Libanie i obserwuje tam sytuację na bieżąco. Mileno, czy już się słyszymy? Aha. Super, bardzo się cieszę. Powiedz w takim razie jak minęła, minęł ten weekend, minęły ostatnie dni na Bliskim Wschodzie i czy zapowiedź Donalda Trumpa dotyczące ewentualnego przejęcia wyspy Hark należącej do Iranu, czy to zapowiedź eskalacji, czy tak jest odczytywana w regionie? To zapowiedź eskalacji e, także dlatego, że e, Irańczycy mówią wprost, że z jednej strony Amerykanie e, opowiadają o rozmowach pokojowych i że chcą pokoju, a z drugiej strony, jak to powiedział e, przewodniczący Irańskiego Parlamentu, knują. E, jakiś rodzaj inwazji lądowej. Irańczycy nawet dość czekają na tą inwazję lądową, bo wiedzą, że mają ogromną o, przewagę liczebną. Wiedzą też, że e, taka konfrontacja będzie oznaczała ogromne straty w ludziach, e, w, w, co dla Donalda Trumpa e, stanowić będzie bardzo duży kłopot, bo pamiętajmy, że mamy rok wyborczy w Stanach, więc e, on tym bardziej będzie, e, będzie pilnował, żeby jego wyborcy e, nie, e, nie mieli o nim jakiegoś złego zdania, no bo mogą prze, przegrać e, wybory partia republikańska. E, więc, e, więc to jest taka e, eskalacja, na którą jakoś tam e, czekamy, ob obawiamy się jej, bo o, wszystko zależy od tego, kiedy e, przypłynął Marines. To, co się jeszcze wydarzyło o, na Bliskim Wschodzie, o czym. E, też jest głośno w Polsce, to um, ranny polski żołnierz na południu tak, Libanu. Tak, chciałem cię też o to um, zapytać, jak w ogóle doszło do, do, do, do, tej, do tej sytuacji. No właśnie, z tego, co, z tego, co się dowiedzieliśmy, z tego też, co rozmawiałam z przedstawicielami Unifilu, czyli um, misji ONZ w południowym Libanie, e, to się wydarzyło podczas patrolu. E, samochód, e, w którym jechali polscy żołnierze, wracał z, e, z posterunku przy samej granicy do bazy i e, w miejscowości Jbeil, to jest e, takie miasto na południu, w którym trwały bardzo ciężkie walki, e, najechał na minę pułapkę. E, ta mina jest nieznanego pochodzenia, trwa śledztwo, które ma wyjaśnić skąd się, skąd się wzięła ta mina i jak to się stało, że, że ona była na trasie żołnierzy misji pokojowej, bo pamiętajmy, że żołnierze misji pokojowej nie biorą w żaden sposób udziału w wojnie. Ich, ich zadaniem jest dopilnowanie, żeby, żeby tam sytuacja się ustabilizowała i taka, taka jest tam ta misja, ale oni starają się te działania jakoś tam w w miarę możliwości e, ut, utrzymywać, chociaż te patrole no, w tych warunkach wojennych są e, dosyć trudne, bo tam na południu, e, zwłaszcza w tej okolicy, trwają bardzo ciężkie e, walki. Ta inwazja e, Armii Izraelskiej się posuwa. Armia Izraelska jest już tak około 7 kilometrów w głąb lądu. Ale o Hezbollah, który kontroluje większość tego terenu, nie oddaje tego terenu bez walki, więc, więc tam są olbrzymie straty i w ludziach, też są olbrzymie straty w cywilach i to jest coś, co jest charakterystyczne dla tej wojny, to... Celowanie w, w, w takie cele, które z punktu widzenia międzynarodowego prawa humanitarnego nie mają prawa być celami, bo bardzo często są karetki a, a, um, celami a, Armii Izraelskiej. Armia Izraelska twierdzi, że są to, że są to um, karetki Hezbollahu, ale nie, nie podaje żadnych dowodów. A, zresztą... Część to jest rzeczywiście taka e, służba e, islamska, służba zdrowia, która tam jest na południu, ale e, też e, zginęli w, w, w, w, w takich atakach również pracownicy libańskiego Czerwonego Krzyża, więc, e, więc to, e, raz to są ci ratownicy medyczni, których zginęło już kilkudziesięciu, kilka, kilkadziesiąt osób, w tym ośmioro tylko przez wczoraj, a druga taka, taka grupa, która jest e, bardzo, e, bardzo narażona, to są dziennikarze. I e, w, w sobotę od, e, w sobotę zabito trze, e, troje dziennikarzy. Wczoraj się odbył pogrzeb. E, dziennikarki Al-Majadin i e, jej operatora oraz e, dziennikarza Almanarta. Druga stacja to jest stacja związana z Hezbollahem, ale e, ta pierwsza ona tak trochę sympatyzuje, ale to jest jednak. E, co by nie mówić, to są media i media nawet jeśli są wykorzystywane do celów propagandowych, również mają o, zapewnioną ochronę międzynarodową i również nie mają prawa być e, traktowane jako cel wojskowy, więc te, e, e, więc te e, dwie rzeczy są takie niepokojące i tak jak mówią e, Obserwatorzy to bardzo przypomina scenariusz z Gazy. Zresztą armia izraelska mówi wprost, że taką doktrynę, którą wypracowała, doktrynę wojenną z Gazy, zamierza czy wprowadza tutaj w Libanie, co świadczy na przykład o tym, że bardzo dużo niszczy celów cywilnych i właściwie zarówno południowe przedmieścia Bejrutu, jak i południowy Liban, to chce zamienić w takie miejsce, Właściwie nie nadające się do życia. To brzmi może jak teoria spiskowa, ale yy, politycy izraelscy mówią o tym bardzo otwarcie. Mówi o tym nie tylko minister Smotrich, który powiedział, że południa, yy, południe Bejrutu będzie drugim Han Yunis, czyli yy, tym miastem w, yy, na południu strefy gazy zamienionym yy, w gruzy, ale też mówi, yy, co jest dużo bardziej niebezpieczne, yy, mówi minister obrony Izrael Kac o tym, że, yy, że tutaj yy, yy, yy, będą wykorzystywane doświadczenia i, i rodzaj um, działania, taki jak w strefie gazy. I o tym wszystkim opowiadała Państwu Milena Rashid-Szechab. Bardzo Ci serdecznie dziękuję, Mileno. Dzięki wielkie. A w naszym studiu już jest Błażej Prośniewski. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Błażeju. Zaczynamy informacje gospodarcze. Saldo magazyn gospodarczy. A zaczynamy chyba bez zaskoczeń od cen paliw. W życie bowiem weszły już przepisy, które mają sprawić, że mniej zapłacimy za tankowanie samochodów. Na faktyczne obniżki musimy jednak poczekać do jutra. To swoiste opóźnienie ma dać stacjom benzynowym czas na dostosowanie systemów do nowych stawek. Według ekspertów średnia cena benzyny bezołowiowej '95 może spaść do poziomu około 6 zł za litr, a za diesla zapłacimy między 7 a 7,30.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 I jak przypomina Anna Trudzik, program dotyczy osób prywatnych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby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 W przypadku magazynów energii natomiast maksymalnie będzie można otrzymać 16 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o magazyny ciepła, będzie to nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Seldo. A teraz w magazynie Saldo poszukamy odpowiedzi na pytanie, ile Polacy planują wydać na tegoroczną Wielkanoc. Z różnych badań wynika, że wydatki związane z organizacją świąt wyniosą między 200 a 500 zł. Najczę najczęściej są to sumy zbliżone do tych z ubiegłego roku. Ale są i tacy, a jest to grupa między 12 a 21%, którzy planują ściąć koszty i wydać mniej. Tak czy inaczej, jak mówi Karolina Łuczak z Provident Polska, dane pokazują, że w większości z nas dominuje podejście do tegorocznych wydatków wielkanocnych racjonalne i umiarkowane. Wyniki naszego badania pokazują, że Polacy starają się zachować równowagę między tradycją a kontrolą domowego budżetu. Wiele gospodarstw domowych nie planuje zwiększać wydatków, co wskazuje, że decyzje zakupowe są bardziej przemyślane, a zarządzanie finansami bardziej świadome. Poza osobami, które planują bardziej wystawne i droższe obchody świąt są również ci, którzy swoje wydatki planują zmniejszyć. Najczęściej wskazywaną przez nich strategią jest ograniczenie marnowania żywności oraz zmiana podejścia na mniej konsumpcyjne. Choć są też takie produkty, na których zapewne nie będziemy oszczędzać, bo bez nich nie wyobrażamy sobie Wielkanocy, to przede wszystkim jajka czy biała kiełbasa. I o ile za kiełbasę zapłacimy mniej w porównaniu z ubiegłym rokiem, to cena jajek poszła w górę, mówi Grzegorz Rykaczewski, analityk sektora rolno-spożywczego w Banku PKO S.A. Wyraźnie więcej trzeba będzie zapłacić w tym roku za jaja. Obecnie około 11% więcej niż rok wcześniej. Masło pozostaje wyraźnie tańsze niż przed rokiem. Obecnie jest to około 20%. Podobnie wygląda sytuacja na rynku cukru, który jest wyraźnie tańszy niż w roku ubiegłym. Obecnie około 8%. Nieco droższe niż rok wcześniej będzie pieczywo. Z kolei mniej niż przed rokiem. Obecnie około 6% mniej płacimy za mięso wieprzowe. Tańszy rok do roku powinien być również drób. Mniej zapłacimy również za większość owoców i jak dodaje analityk, średnio za produkty do tak zwanego koszyczka wielkanocnego w tym roku zapłacimy o 1% więcej niż przed rokiem. Został już tylko miesiąc na rozliczenie się z fiskusem za 2025 rok. Termin mija 30 kwietnia. Do tej pory podatnicy złożyli w usłudze Twój EPIT prawie 5,5 miliona deklaracji za ubiegły rok. I właśnie do tej metody rozliczenia się z fiskusem zachęca rzeczniczka szefa Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska.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 jest to dostępna w e-urzędzie skarbowym na stronie podatki.gov.pl, a także w aplikacji mobilnej e-urząd skarbowy. A w magazynie jeszcze pytanie o sens zmiany czasu. Przypomnijmy, w weekend przeszliśmy z czasu zimowego na letni, ale prawdziwe konsekwencje tego tak naprawdę odczujemy dopiero dziś, bo de facto trzeba było wstać godzinę wcześniej. Jak podkreślają ekonomiści, choć u podstaw decyzji o zmianie czasu ponad 100 lat temu, legły argumenty gospodarcze, do dziś z punktu widzenia ekonomii przestawianie zegarków generuje więcej szkód niż korzyści, mówił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich. Badania wskazują na to, że pracownicy, zwłaszcza po zmianie czasu z zimowego na letni, czyli wtedy, kiedy tracimy godzinę snu, są mniej efektywni, są bardziej przemęczeni, co skutkuje niższą wydajnością pracy, jak też i tym, że częściej te osoby ulegają wypadkom przy pracy. Stąd też od wielu już lat w Unii Europejskiej trwają dyskusje na temat tego, aby odejść od zmiany czasu. Głównym problemem jednak, aby podjąć taką decyzję jest brak zgody co do tego, którą strefę czasową Europa powinna wybrać, bo tu mamy, różne, bo tu mamy do czynienia często z rozbieżnymi interesami poszczególnych państw. A jak mówi dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, dla Unii wypracowanie porozumienia w tej sprawie jest kluczowe, choćby z uwagi na wygodę funkcjonowania na wspólnym rynku. KONIEC Dlaczego to jest istotne? No aby się nie zdarzyła sytuacja, że przemieszczając się na przykład z Finlandii, potem trójką państw nadbałtyckich, potem do Polski, potem na przykład do Słowacji, a potem do Austrii, zmieniamy na przykład ten czas na zegarkach kilkukrotnie, tylko dlatego, że państwa się ze sobą nie to porozumiały. Tego rodzaju brak porozumienia między państwami mógłby sprawić, że koszty transportu, przemieszczania się, dogadywania różnego rodzaju rozpisek tego, jak ten transport ma się odbywać, mógłby być dość ciekawym caseem do badania za każdym razem, kiedy pomylimy się, bo godzinę w prawo lub w lewo się zmieniło, tylko dlatego, że przekroczyliśmy granicę. Na razie co najmniej do końca 2026 roku czas będziemy zmieniać. Takie są przynajmniej rekomendacje Komisji Europejskiej. Na co będzie później? Tego nie wiemy, choć wiadomo, że Bruksela po raz kolejny zleciła badania i analizy w tej sprawie i nie niewykluczone, że ich efekty poznamy pod koniec czerwca. Tak przynajmniej ostatnio zapewniła rzeczniczka cypryjskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. A my na koniec spójrzmy jeszcze na rynki finansowe. Obecnie za dolara trzeba zapłacić 3 ,72 zł. grosze, kurs euro wynosi 4,28, a frank szwajcarski wyceniany jest na 4 ,65 zł. groszy.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 O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia. Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00. Autopromocja.